Pod namiotem słowa. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb Po żniwach Słońce zżółkło pod wieczór i jest po deszczu, po burzy a na polach w dolinie przyroda sprząta swój dom po zbożach, po maszynach, po ludziach. Wkrótce odlecą ptaki. Gdzie jest ich dom prawdziwy? Czy gniazda pod naszym dachem? Czy tamte odległe krainy? Gdzie jest prawdziwy nasz dom? Który doczesny, a który jest trwały? Dokąd? Dlaczego? Wracamy. Co syciło nasz płomień? Wykarmiło popiół? Który tym głębiej opada Im wyżej sięgał blask Cicho Nareszcie cicho Bo szary i cichy jest popiół I lekki jak westchnienie Czy musisz naprawdę obrócić nas w proch Byśmy dosłyszeli, wracajcie, synowie ludzcy, jak bardzo ludzcy, lecz nieustannie twoi. I to podwójne synostwo sypie wciąż popiół na pokarmy ziemi. Jesteś miłością. Ale czy jesteś miłością szczęśliwą? Skoro jesteś Dawidem, a ja Absalomem. Skoroś początkiem tylu miłosnych znaków i cieni, co równocześnie nas wiodą i zwodzą. Chociaż biegniemy i giniemy, Krzycząc, w końcu cichniemy, jak pola po zbiorach. Nareszcie lata dobiegają kresu jak westchnienie. I wreszcie jest po burzy. Przyroda sprząta swój dom. Zbierają się ptaki...